Oslo trzecia, trzecia, trzeci odcinek z Oslo i witam was nareszcie w odcinku, który czyni całość, taki tryptyk zamyka wszystko ale zamyka w sposób niesamowity dla mnie, bo jest to właśnie powód mojej wizyty w Oslo czyli koncert, koncert muzyczny koncert rockowy, popoły, jak chcecie sobie go nazwać bo Chyba łatwo sklasyfikować muzykę tego zespołu, tego pana, który, który za chwileczkę będzie śpiewał. Stoję sobie w kolejce. Dawno nie stałem w kolejce, muszę, mać, muszę, muszę wam powiedzieć. Stoję sobie w kolejce. Dużo ludzi, duża kolejka. Coraz dłuższa. Mi się udało jakoś tak po prostu przejść troszeczkę wcześniej. I teraz ta kolejeczka już jest cztery razy dłuższa niż przyszedłem, zatem... Zapraszam Was na podcast muzyczny dzisiaj, taki mniej więcej jak rok temu zrobiłem o Robercie Palmerze, ale dzisiaj będzie troszkę więcej chyba gadania, troszeczkę więcej um, muzyki. E, nie będzie myślę taki krótki jak, w każdym razie jak rok temu. E, no i cóż, żeby zacząć wszystko od początku, musimy cofnąć się do roku 1982 i posłuchać tą piosenkę. Możecie być lekko zszokowani, ale... Na pewno tej wersji nie znacie, na pewno tego nie słyszeliście, na pewno nie wiecie, że to była wersja demowa. Zatem musimy zacząć, a jeśli zacząć to tylko od tej piosenki. Coming for your love, okay? So here's a kid lesson. Now. z kolejki i witam wszystkich słuchaczy podcastu Nie tylko dla Orów i przed chwilą usłyszeliśmy kosmiczną wersję piosenki Take On Me to była wersja demowa z 82 roku a wiadomo jeśli Take On Me to też był czyli Magne Furuholmen, Morten Harket Paul Wakatar Savoy ale nie będziemy rozmawiać o ani o Magne, ani o Polu, tylko dzisiaj Morten, bo za chwileczkę jego koncert. A ja dzisiaj z kolejki postaram się do Was opowiedzieć, mówić historię <duszyklari> solowych występów. Morten wydał pięć solowych płyt, właśnie wydał ostatnią, całkiem niedawno. I właśnie z tego powodu jestem właśnie w Oslo, właśnie w kolejce. Właśnie stoję, za chwilę otwierają drzwi, właśnie stoję, żeby wejść na koncert z Mortenem. Harketem w roli głównej. Ale zacznijmy od początku, czyli, jak już powiedziałem, Morten oprócz działalności zespołacha troszeczkę sam na własną rękę komponował i śpiewał, i jedną z pierwszych jego płyt była płyta pod tytułem Poemtans Evangelium, czyli to była płyta z wierszami norweskich poetów, lekko takie chrystianizacyjne klimaty. Ogólnie płyta taka do pocięcia się, czyli możesz posłuchać i deprechać dokładnie, ale żeby każdej płyty znać po troszeczkę trzeba posłuchać. Posłuchamy dzisiaj kawałeczek utworu pierwszego, czyli na tyle, czyli do, do tłumaczenie noc. Posłuchajmy. Some z Ewangelium a był him rok 93. A już dwa lata później Morten nagrał album Wild Seed po angielsku. Nie seed jak e, siedzenie, tylko jakby można przetłumaczyć po polsku dzikie nasienie. I tutaj jest jedna piosenka, która bardzo, bardzo, bardzo wpadła mi w głucho, ale zanim do niej przejdziemy, to chciałbym powiedzieć, że um, nie wiem, czy zauważyliście w pierwszej piosence, którą Wam puściłem właśnie tego mito. Przeczenie kogut Mortena i po prostu ten głos, i, i, i naprawdę, i, o jest, to była masakra, masakra, masakra. A właśnie w tej piosencji, half in a, half in a late, a, jest taki prawdziwy, mocny, dobry głos Mortena i taka, jakby to można powiedzieć po polsku, z, zróżnicowanie tego głosu, że czasami jest mięciutki, króciutki, e, w, fajna, a potem wychodzi głęboko, wysoko i to lubię, i to lubię, i to... Potem Wam powiem, o co mi chodzi. W każdym razie to jest to, co lubię Mortena, że ten głos ma tak niewiarygodnie szerokopasmowy i tak niewiarygodnie fantastyczny. To właśnie lubię w nim dlatego jestem tutaj w kolejce i dlatego wydałem 66 euro na bilet, czyli to było jakieś 50 miliardów koron norweskich i, i posłuchajmy płyta z 1995 roku nazywała się Wild Seed i utwór Half in Love, Half in Late posłuchajmy. half in love and half in hate someone told me it is late late on earth he said maybe late in you late in me Than it has to be. Tell me just another lie. Now we're woven under eyes. Tell me that there is no other. I am a child. Be my mother. If you lie, babe, if you bother. Since you raised that wall around you, since I lost you, I have found you strange. I could swear for sure, haven't seen that girl before, half in love and half at war. Hey, you're looking strange. Morten urodził się w 1959 roku więc ma w tym roku 55 lat, czy 14 września dokładnie skończył i urodził się, jakbyście mogli przewidywać, w Norwegii, w Kongsbergu. Tutaj niedaleko jest jego właśnie siedziba, rodzinna można by tak powiedzieć. No i cóż, jest niebywale przystojny. Widziałem go już kiedyś na koncercie, byłem w Warszawie na koncercie. Dawno temu to było na Stegnach AHA. No i czasem, wiadomo, jako zapalony miłośnik, aha, podgląduje sobie stronę i naprawdę Morten, jak, jak, może inaczej, jakbym miał 55 lat i, i bym mógł wyglądać jak Morten, to nie mam nic przeciwko. Naprawdę przepiękny, przepiękny facet. No i też y, ma tryk do dzieci, bo dzieci narobił mnóstwo, że on też chyba jedną, drugą y, miał i no taki całkiem, całkiem normalny człowiek, więc nie pokazuje cyców, nie pokazuje dupy, nie rozbiera się na scenach, a pomimo tego ludzie przylatują na jego koncert i kolejka, jak już mówiłem, jest coraz, coraz dłuższa. Zabija się tutaj trzy razy. Sala nazywa się Spektrum. Nie jest to za duża sala. Myślę, że będzie jakieś 4, może trzy, tysiąca osób, ale w każdym razie jest coraz więcej ludzi, coraz głośniej. Próbowałem przed chwilą dzwonić do Michała. O Michale powiem wam później nie odebrał, nie odebrał, no, a to dzięki niemu, a to wszystko przez niego. Ale wracamy do Mortena Harketa, rok 1996, płyta znów norweska, nazywa się Vox Villa. E, mamy tutaj 10 utworów, wszystkie po norwesku, no i posłuchajmy sobie jednego takiego e, znowu poetyckiego kawałka, gdzie Morten deklamuje, można by tak powiedzieć, wiersz heter No, löpa För vill no har slutat röka. För likt jag No, like För folke no fryktru folke Genii. Salzburg klub szedł te. Choć płyta Voxfilla to od 1996 rok to cofnijmy się teraz do roku 1986 i powiem wam, o co mi chodzi z tym głosem Ortena, to znaczy płyta Scoundrel Days. I tak to było, mieszkam tutaj na osiedlu bajkowym w Poznaniu przy i Michała. Nie, Michał mnie poznał, ja miałem pomarańczowego pelikana, miałem niebieskiego, ja miałem troszkę lepsze nalepki na siedzeniu ale jego niebieski rower, rower e, był ładniejszy. Pomimo tego, że był 4 lata młodszy, to był bardziej taki światowy, można by powiedzieć. I ojciec wysyłał go na pielgrzymki różnego roż rodzaju. No i właśnie z jednej z pielgrzymek przyniósł te CD właśnie Aha i mówił Filip, Filip, wtedy jeszcze nie byłem te Filipim Filip musisz to posłuchać. cała edukacja muzyczna większość piosenek, jak i większość koszul i spodni e, pożyczałem od Michała i słuchałem, pamiętam właśnie moja pierwsza kaseta, która była pożyczona od Michała. To nomen omen, była, był Maxel 46-minutowy z płytą e, jak się nazywał? Lady in Red, no jak ten kościół się nazywał? E, Chris de Park, argentina. W każdym razie, w każdym razie Michał, to jest dla niego ten podcast, nie, nigdy, nie, nigdy nie będzie słuchał, pan nawet konta na Facebooku nie ma, więc na pewno już nie wie w ogóle, co to jest podcast. W każdym razie, dzięki niemu to się wszystko stało i dzięki niemu aha, y, pojawiło się w moim życiu, a właśnie mówię o tym głosie Mortena, czyli piosenka Manhattan Skyline, kiedy tak modeluje, model, model, nie, modeluje się, kiedy tu, tu cichutko skromniutko, tak lekko pierzaście poduszkowo, a nagle jak daje czadu, to urywa gacie i różne inne rzeczy. Zresztą mamy mowember, więc trzeba dbać o gacie i to, co w gaciach. Zatem dla wszystkich, którzy w tym chcieliby się przebadać i mają wąsa, Ta piosenka. We sit and watch Self say, My boat's leaving now, so we shake hands and cry. Now W kolejce drzwi za chwilę o 8 godzinie mają być otwarte, więc wszystko się ruszy, a ja tutaj obładowany stosem notatek, stosem różnych innych rzeczy. Nawet chciałem się spytać przed chwilą kogoś, ale jakieś takie były niewyraźne. Dwie Niemki stoją za mną i sobie tutaj szprechają o Mortenie i, i, i wyglądają na jakieś takie um, genderowe, znaczy, się, że, że się trzymają za rękę. W każdym razie, w każdym razie... Mm, ja jestem ciekaw, czy większość Was, drodzy słucze, wiedziało o tym, że Morten wydaje celowe płyty, czy tylko ci, którzy słuchali z list przebojów Marka dzieckiego, albo z innych y, stacji radiowych, można by powiedzieć, czy zdawaliście sobie sprawę, że Morten właśnie nagrał tyle różnych ciekawych płyty. Tak samo jak na początku, e, Morten wygra, wygrał, wygrał swoją e, pierwszą płytę, czyli pierwsze po norwesku, gdzie jakość w zasadzie była fatalna. To była coś w stylu e, demówki e, Take On me. Tak z każdą płytą, z każdą płytą ta jakość była bardzo dobra i teraz czas na rok 2008 minęło ponad 12 lat od Voxvilla i Morten e, wydał kolejną płytę. A to był taki czas właśnie, gdzie, aha, dawał radę i miało trochę przerwy, miało troszeczkę upadków, troszeczkę wzlotów, ale o AHA dzisiaj nie rozmawiamy. chciałem kiedyś zrobić podcast o AHA, bo to jest, mówię, część mojego życia i kawał dobrej muzyki. Może nie jest to mega abitne, ale z każdą płytą kojarzą się dobre nastroje, dobre fakty, dobre klimaty i przez te 25 lat słuchania kanał dobrej muzyki. Nie uważam się za wielkiego fana, ale wiem, że jest to muzyka, która mi pasuje. Zatem dlatego tu jestem, dlatego jestem w Oslo, dlatego jestem przed spektrum i dlatego cieszę się, że, że za chwil kilka Morten będzie śpiewał, aczkolwiek wolałbym, wolałbym, żeby AHA śpiewało, no bo jakby oni mieli większy tak się wyrażę power, ale cóż, Morten także jest fantastyczny i oglądają przed tym koncertem, jego koncerty solowe, gdzieś dyski różne inne rzeczy. Naprawdę Morten daje radę i głos wciąż ma ten sam i zaraz się dowiemy, czy ten głos jest wciąż właśnie taki sam, mocny, silny fantastyczny. No i cóż, przelatujemy dalej. Płyta 2008 to jest rok, a płyta nazywa się Letter From Egypt, bardzo dobra ciekawa, to znowu jest taka lekko spokojna, nie jest jakaś taka e, nie jest do cięcia się, ale taka jest spokojna, miła, sympatyczna i Morten grał single z tej płyty, czyli e, Letter from Egypt e, na rozdaniu nagród noblowskich, to lata 80, e, 2008 albo 2009 no, ale ja nie zabawię się singlem, zabawię się utworem, który mi najbardziej, najbardziej, najbardziej pasuje, czyli The Man Ways to Die, czyli jest mnóstwo, mnóstwo metod, żeby się pociąć. Ale płyta nie jest do pocięcia, płyta jest fantastyczna i bardzo lubię do niej wracać, zatem utwór czwarty, posłuchajmy i lecimy dalej. I hear the sound of water, boats are drifting by I've been waiting here for centuries, I've lost my sense of time My love, you should have warned me There are many ways to die Te modulowanie głosu. No i cóż, mieliśmy rok 2008, teraz mamy rok 2012 i kolejna płyta Mortena, Out of My Hands. I powiem Wam, że ani mi się nie spodobała, ani krytyką Jakaś taka była, nie wiem, to był rok przed powrotem, aha, czyli um, przepraszam, jakim powrotem, przed płytą Foot of the Mountain, która była lekko podobna z natury jak płyta Mortena taka troszeczkę dyskotekowa troszeczkę za szybka, troszeczkę za monotonna można by powiedzieć aczkolwiek były na niej kawałki jak i na Food of, Food of the Mountain jak i na Out of My Hands kawałki, które były do zniesienia, ale jeśli miałbym wybrać płytę do wyrzucenia i niesłuchania to właśnie była ta płyta no ale cóż, żeby Wam przybliżyć każdą płytę prawie każdy utwór, co jest niemożliwe, ale jakoś pokazać, że to wszystko się zmienia, to wszystko pracuje, że to nie jest tylko wszystko na jedną notę, to dzisiaj teraz utwór, dziewiąty z płyty Out of My Hands, Just Believed, czyli po prostu uwierzcie, że takie piosenki Morten także mógł śpiewać i e, słyszałem gdzieś jakiś mix tego, czyli to jest idealna piosenka na dyskoteki, no nie, czemu nie? Dużo się zmieniło od czasów AH, od 1986 roku i od 1982 w zasadzie, kiedy to demo weszło. No i tutaj mamy ostre, dyskotekowe rytmy, ostry, przystojny, sympatyczny Morten Hargetty i cóż, tak to brzmi, tak to brzmi. the songs that we, that we forgot. jak brat Pit ten z filmu Fury o tym czogu, ale po prostu jak brat. No i cóż, yy, powiedziałem, zrobię sobie prezent na imieniny, dlaczego nie? Kupiłem bilet bardzo szybko, znalazłem hotel, bardzo szybko znalazłem samolot, bardzo szybko... Yy, no i jestem Oslo. No i przepraszam Was troszeczkę za ten lekko montowany podcast... Yy stałem oczywiście w kolejce, nagrywałem oczywiście w kolejce, ale może nie do końca wszystko w kolejce chciałem Wam powiedzieć. W każdym razie od tej piosenki zaczął się koncert, czyli piosenka Brother. No i cóż, Morten zagrał utwory ze swojej nowej płyty, przede wszystkim. Zagrał utwory z płyty Letters to Egypt, Wild Seed, ale z gruntu rzeczy skupił się na najnowszej płycie i i fajne było to, ciekawe było to interesujące, że nareszcie byłem na koncercie i nie czułem się źle, bo przekrój wiekowy ludzi, którzy ze mną byli, to była właśnie mniej więcej 30, 40, może nawet było troszeczkę ludzi starszych, e, takich starych jak Robert Kessling, e, no i fajnie aczkolwiek jakaś parka ciągle za moimi plecami się całowała, oblewała mi buty piwem i w końcu, w końcu ich wyprowadzili, ale ogólnie było fajnie, akustyka była bardzo dobra i ja stałem w drugim rzędzie zaraz za wrzeszczącymi 40-latkami z Hiszpanii. No i było to, co trzeba, było tak, jak powinno być. Morten raz podchodził z lewej strony, raz podchodził z prawej strony, śpiewał, grał troszkę rozmawiał z publicznością, bo publiczność była wielonarodowa i w, jednych, w jednym z pierwszych dialogów z publicznością tak się zastanawiał, w jakim języku mam mówić po norwesku, czy po angielsku, czy może po jakiemuś innemu, bo większość ludzi tam były już takie jakby zrzeszone, fankluby i każdy miał swoją flagę, każdy gdzieś tam jakieś hasła, Morton I love you", albo coś w tym stylu, więc, więc, więc, więc było ostro. I tych flag było też troszkę z Dublina, z tutaj jedną dziewczynę akurat znałem, ale działo się sympatyczny koncert i troszkę wam powiem, że jak byłem na koncercie aha, w Warszawie, w Stegnach to był początek lat chyba 90 zagrali swoje godziny 28 bez bisów poszli do domu i tutaj było troszeczkę podobnie Morten zagrał półtorej godziny i potem ludzie go jednak wytupali, wyklaskali Zagrał jeszcze trzy piosenki więc w sumie tak poniżej dwóch godzin to wszystko się zaczęło zamknęło ale był power, był, było fajnie, aczkolwiek myślałem troszeczkę, że będzie można jakąś płytę kupić, Morten może sobie usiądzie i będzie e, rozdawał autografy dziewczynom albo coś, bo to takie kameralne było wszystko, Ten, ta hala nie była jakaś taka mega wielka, jak już wspomniałem, 3,5 tysiąca, może 4 tysiące osób. Um, no i e, sympatycznie. Idąc na koncert, powiem wam, że jestem bardzo bystry chłopak, Idąc na koncert widziałem plakat Mortena wiszący piękny Mortem w skórzanej kurce. No i mówię kur, to po koncercie pójdę sobie i wezmę sobie ten plakat. No bo fajnie mieć na palotkę. To nic, pognie, że miałem tylko walizkę taką ręczną, a po plakat taki duży, a 3 taki luj, czy nawet może A3, czy, a czyli troszkę większy. No i po koncercie e, poszedłem, patrzę, nie ma plakatu. Cholera jasna. Ktoś wziął ale kto mógł wziąć plakat, wiadomo, fani, ale tak patrzę, patrzę, patrzę, no i ktoś w przeciągu tych trzech godzin, bo godzinę stałem w kolejce i po tym dwie godziny koncert yy, zaplakotował już mój plakat z Mortenem yy, jakimiś innymi plakatami, no ale wziąłem tam, odkryłem, odkleiłem ten plakat z jakimś yy, straganem, Reklamą straganu zdrowej żywności i widziałem pod spodem, zauważyłem plakat Mortena, więc byłem z siebie bardzo dumny. Oderwałem tamte plakaty, wyjąłem Mortena spod spodu, schowałem, zdrulowałem, zwinąłem go do kieszeni, no i poszedłem dalej do domu. Chciałem, na drugi dzień była imprezka, aha, czyli można było sobie wynająć, to była taka zorganizowana wycieczka. To po prostu i, i jechać po Oslo śladami. E, aha, ale niestety już nie było miejsc, bo to było takie malutkie, w sumie ktoś tam prywatnie organizował, miał takie małego busika i to chyba osiem osób wchodziło do tego busika i jedna, jeden tur był rano, drugi był wieczorem i już niestety się nie dało e, się nie dało dostać, ale ja i tak sobie pochodziłem po Oslo i miałem gdzieś mój przewodnik, gdzie Morten chodził na herbatę, gdzie Morten chodził na piwo, gdzie Morten z chłopakami z AHA, chodzili sobie pograć na ulicy, gdzie nagrywali pierwszy raz studio, więc jakby to wszystko na własną rękę sobie wszystko zobaczyłem. Ale myślę, że to jest fajne, żeby mieć w dzisiejszych czasach takich prawdziwych, może nie ideoli, ale ludzi, zespoły. Coś mieć, do, którego, do czego jesteś przywiązany, bo w dzisiejszych czasach coraz mniej jest ideałów, coraz mniej jest bohaterów, coraz mniej jest ludzi, na których można się wzorować. Teraz liczy się kasa, liczy się to, kto ile ma i ile pokaże, w zasadzie co zakryje. Więc, więc z Aha nigdy tego nie było. z George Michaelem raczej też tego nie było. Ze Stingiem też tego nie było, z Patem i też tego nie było i, i jeszcze, nie wiem... Bruce Honsby, Huey Lewis, um, to są ludzie, to są zespoły, które lubię, które słucham i e, oczywiście powiedzieć, że jestem starym zgredem i nic nowego nie słucham, ale staram się być na topie, staram się słuchać to, co wychodzi i, i czasem jednak tego nie rozumiem, czasem jednak... Jest to zbyt daleko posunięta czasem komercja, a czasami po prostu nie jest, co, nie jest to moja bajka, więc, więc tak to wygląda. I cóż, czas pożegnać się z Oslo, czas pożegnać się z Wami, drodzy słuchacze. I cóż, tak jak wspomniałem w po poprzednich dwóch odcinkach, Oslo mnie zadziwiło. E, architekturą, bo ciekawa, interesująca, sympatyczna. E, zadziwiło mnie to na plus, e, ale zadziwiło mnie też trochę na minus. Zresztą dzisiaj rozmawiałem ze znajomą Norweszką, która mieszka tutaj u Kamila. Zresztą mi Karoliny, e, no, że kolorową mi w Norwegii, kolorową mi e, w, w Oslo, ale cóż, e, nie jest to zarzut. Ja po prostu nie byłem na to przygotowany, więc e, Absolutnie nie mam nic przeciwka, aczkolwiek droga kochana Europą, chciałbym żeby mężczyźni w Europie wyglądali jak mężczyźni, a ogoleni, ładni, sympatyczni, a nie po prostu w jakichś czopeczkach i z długimi brodami, i z masami, tak jak mój sąsiad, a chciałbym żeby kobiety były kobietami, czasami wychodziły lekko ubrane, sympatycznie ubrane, ładnie ubrane i żeby było na co popatrzeć, a nie tak jak moja sąsiadka z okienkiem na twarzy. Um, cóż, takie życie, taki świat. Wszystko zależy od nas, wszystko zależy od tego, jak ten świat postrzegamy, gdzie chcemy być, co chcemy robić i nikt do niczego nas nie zmusza, ale uprawność polityczna i szeroko pojęta e, wolność to jest zła rzecz, bo wolnym jest tylko ten, który potrafi docenić co potrafi docenić? Wolność. Bo, jakby to powiedzieć, trochę się zamotałem, ale chcę wam powiedzieć o tym, że e, nigdy wolnym nie będziesz, jeśli nie poczułeś, że kiedyś byłeś, może by tak ogólnie powiedzieć, niewolnym. Czyli e, plączę się na końcu, ale, ale tak to jest i cóż, e, nie chciałem tak politycznie dokończyć, ale cieszę się, że byłem w Oslo, cieszę się, że byłem w Norwegii, cieszę się, że byłem na koncercie Mortena i życzę Wam, żebyście znaleźli, jeśli jeszcze nie macie, właśnie swoich idolów. Może sprzed lat warto ich odkopać, posłuchać i pomyśleć, jak to było kiedyś i jak to jest teraz i tyle. I cóż, zapraszam Was na, nas na następny podcast yy, już dabliński, już zapewne z Kamilem w tle na yy, małe norweskie yy, wycieczki, ale zapraszam Was i dziękuję za te czterydzieści minut tym razem po norwesku talking away I don't know what I'm to, to say I'll say it anyway today, today another day to, to find you shy away I'll be coming for your love, love. okay ok hey. um. <laughs> so needless to say